Rozdział siódmy. Szerem spiera się z Jakubem, zaprzeczając przyjściu Chrystusa, żąda znaku i zostaje porażony przez Boga. Wszyscy prorocy prorokowali o Chrystusie i Jego zadośćuczynieniu. Jakub mówi, że są tułaczami zrodzonymi w trudach na pustyni i znienawidzonymi przez swych braci. Gdy upłynęło kilka lat, pokazał się pomiędzy nefitami człowiek imieniem Szerem. Zaczął on nauczać nefitów, głosząc, że... Nie będzie żadnego Chrystusa I mówił wiele rzeczy, które im pochlebiały A czynił to, aby obalić naukę o Chrystusie I gorliwie się trudził, aby zwieść serca ludzi Aż omamił serca wielu I wiedząc, że ja, Jakub, wierzyłem w Chrystusa, który ma przyjść Szukał okazji, aby się ze mną spotkać A był on uczony i doskonale znał język ludu, mógł więc używać wielu pochlebstw i przemawiać z wielką mocą pod wpływem diabła. I miał nadzieję zachwiać moją wiarę, pomimo wielu objawień i wizji, które miałem, gdyż prawdziwie widziałem aniołów i nauczali mnie oni. Słyszałem także głos Pana, gdy przemawiał do mnie od czasu do czasu, przeto moja wiara nie mogła być zachwiana. I stało się, że przyszedł i tak do mnie przemówił Bracie Jakubie, długo szukałem okazji, aby mówić z tobą Gdyż słyszałem i sam wiem, że dużo chodzisz nauczając tego, co nazywacie Ewangelią albo nauką o Chrystusie i zwiodłeś wielu ludzi, że wypaczają prostą drogę Boga I nie przestrzegają prawa Mojżesza jak powinni A przemienili je w czczenie istoty, o której mówicie, że przyjdzie za kilkaset lat I ja Szerem oświadczam ci, że jest to bluźnierstwem Bo nikt nie wie o takich rzeczach i nie może przepowiedzieć przyszłości W ten sposób Szerem spierał się ze mną Ale Pan Bóg przelał swego ducha w moją duszę że zbiłem Go z tropu we wszystkich Jego słowach. I zapytałem Go, czy zaprzeczasz przyjściu Chrystusa, które ma nastąpić? I powiedział On, jeśli jakiś Chrystus by istniał, nie zaprzeczyłbym Jego przyjściu, ale wiem, że nie ma Chrystusa, nikt Go nie było i nie będzie. I zapytałem Go, czy wierzysz w Pismo Święte? I odpowiedział, wierzę. I powiedziałem Mu, nie rozumiesz więc, Pisma Świętego, gdyż prawdziwie daje ono świadectwo o Chrystusie. Oto mówię Ci, że nie było proroka, który by prorokował i zapisywał, a nie mówił o tym Chrystusie. I to nie wszystko. Oto zostało mi objawione. Słyszałem i widziałem, a także było mi to objawione mocą Ducha Świętego. Dlatego wiem, że jeśli nie nastąpiłoby zadośćuczynienie, Cała ludzkość musiałaby zginąć I powiedział mi Udowodnij mi to czyniąc znak Tą mocą Ducha Świętego, dzięki której wiesz tak wiele I odpowiedziałem mu Czym jestem? Że mam kusić Boga Aby dał ci znak tego, o czym wiesz, że jest prawdą A któremu mimo to zaprzeczysz, należąc do diabła Jednak nie moja wola niech się stanie. Jeśli Bóg cię porazi, niech to będzie dla ciebie znakiem, że ma On moc zarówno w niebie, jak i na ziemi, a także, że Chrystus przyjdzie i twoja wola, o Panie, niech się stanie, nie moja. I gdy ja, Jakub, wypowiedziałem te słowa, moc Pana poraziła go, że upadł na ziemię i opiekowano się nim przez okres wielu dni. I stało się, że powiedział im Zbierzcie się jutro, bo bliski jestem śmierci a pragnę przemówić do tego ludu zanim umrę I gdy następnego dnia zebrała się rzesza ludzi powiedział im otwarcie odwołując rzeczy, których nauczał i wyznając, że wierzy w Chrystusa moc Ducha Świętego i nauczanie przez aniołów powiedział im otwarcie że został omamiony mocą diabła i mówił o piekle, wieczności i wiecznej karze. I powiedział Lękam się, że popełniłem niewybaczalny grzech, albowiem kłamałem Bogu. Oto mówiłem, że Chrystus nie przyjdzie i że wierzę w Pismo Święte, a Ono prawdziwie o Nim świadczy. Ponieważ kłamałem tak Bogu, lękam się bardzo, że straszne będzie moje przeznaczenie, jednak wyznaję to Bogu. I gdy wypowiedział te słowa, nie mógł więcej mówić i oddał ducha. I gdy ci, którzy się zgromadzili, usłyszeli jego słowa, wypowiedziane tuż przed oddaniem ducha, zdumili się tak bardzo, że ogarnęła ich moc Boga i padli na ziemię. I ja, Jakub, byłem z tego zadowolony, gdyż prosiłem o to mego Ojca, który jest w niebie. Usłyszał On moje wołanie i wysłuchał mojej modlitwy. I stało się, że pokój i miłość Boga zapanowały znowu pośród ludu. Badali oni Pismo Święte i nie wierzyli więcej w nauki tego niegodziwego człowieka. I różnymi sposobami próbowaliśmy odzyskać i przywieźć Lamanitów do poznania prawdy, ale nadaremnie, gdyż lubowali się w wojnach i rozlewie krwi i żywili odwieczną nienawiść do nas, swych braci i bez przerwy starali się nas zgładzić, wojując z nami. Dlatego Nefici obwarowali się przeciwko nim i uzbroili, całym sercem ufając Bogu, o poce ich zbawienia. Jak dotąd zwyciężali więc nad swymi wrogami. Ja, Jakub, zestarzałem się i dzieje tego ludu są zapisywane na drugich płytach Nefiego, Dlatego na tym kończę ten zapis, oświadczając, że pisałem zgodnie ze swoim najlepszym przekonaniem i mówiąc, że czas minął nam szybko, a nasze życie upłynęło niczym sen. I byliśmy samotnym, pobożnym ludem, tułaczami zmuszonymi do opuszczenia Jerozolimy. Rodziliśmy się w trudach na pustyni i byliśmy znienawidzeni przez naszych braci, co powodowało wojny i właśnie Dlatego cierpieliśmy całe życie. I ja, Jakub, wiedząc, że wkrótce będę musiał zejść do grobu, powiedziałem memu synowi Enosowi weź te płyty. I powiedziałem mu, co mój brat Nefi mi nakazał. I obiecał on posłuszeństwo tym nakazom. Na tym kończę mój zapis na tych płytach, a był on krótki. I żegnam tego, kto czyta Mając nadzieję, że wielu moich braci przeczyta moje słowa. Do zobaczenia, bracia.